To są informacje Polskiego Radia 24. Niebezpieczna pogoda na zachodzie kraju. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa trwa odprawa służb. Iran Stany Zjednoczone znów blokują ciśninę Ormos. Ostrzelane zostały dwa statki. Bułgarzy wybierają nowy parlament. To ósme wybory w ciągu ostatnich pięciu lat. Minęła dziesiąta. Radosław Siennicki, dzień dobry. sytuacji pogodowej w kraju jest poświęcona odprawa odbywająca się w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. A to związek z możliwymi intensywnymi opadami deszczu na zachodzie kraju. Służby są w pełnej gotowości do podjęcia działań, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.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 Synoptycy ostrzegają także przed gwałtownymi wzrostami poziomów wody oraz podtopieniami. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w województwach lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim, a także części zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, śląskiego i opolskiego. Od wczoraj ciśnina Ormus jest ponownie zamknięta przez Iran, ale szlak blokują też Amerykanie. Przy próbie pokonania cieśniny ostrzelane zostały dwa statki pływające pod banderą Indii. Tymczasem już w najbliższy wtorek upływa okres dwutygodniowego rozejmu między USA i Iranem. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.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 Równocześnie ukraińskie media informują o atakach na rosyjskie zakłady. W Taganrogu nad Morze Mazowskim ukraińskie drony ostrzelały fabrykę dronów, a w pobliskim miejsku miejscowy port. W Bułgarii trwają wybory parlamentarne, ósme w ciągu ostatnich pięciu lat. Choć lider jest jeden, to znowu może się okazać, że nie będzie większości do stworzenia rządu. Więcej na ten temat, Piotr Piętka. O miejsca w 240-osobowym Zgromadzeniu Narodowym walczy 14 partii i 10 koalicji. Według najnowszych sondaży wyborczych prowadzenie przepisywane jest nowej formacji politycznej związanej z prezydentem Rumenem Radewem, który na początku tego roku zrezygnował z funkcji, aby walczyć w wyborach. Na kolejnych miejscach plasują się centroprawicowa partia GERB, byłego premiera Bojko-Borisowa oraz koalicja Kontynuujemy Zmianę Demokratyczna Bułgaria. Do parlamentu może wejść jeszcze partia Turków DPS Nowy Początek i prorosyjskie Wazrażdane. Partia Radewa ma w tych sondażach około 30%, a to może być za mało na stworzenie rządu. Na horyzoncie trudno jest wskazać ewentualnego koalicjanta. Dotychczasowe wybory w ciągu pięciu ostatnich lat nie przynosiły trwałych rozwiązań. Partie nie były w stanie stworzyć stabilnego rządu, a kraj pozostawał pod rządami gabinetów tymczasowych. Piotr Piętka, Polskie Radio. Tysiące wolontariuszy wyruszą dziś na ulice Warszawy, by rozdawać papierowe żonkile. To coroczna akcja Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN upamiętniająca powstanie w getcie warszawskim. Jak podkreśla dyrektor Dariusz Stola, chodzi o to, by mieszkańcy i turyści wiedzieli, co się wydarzyło w stolicy w 1943 roku. Niedobitki warszawskich Żydów stanęły do nierównej walki z hitlerowskim najeźdźcą, zaskakując nazistów, którzy nie spodziewali się, że Żydzi mogą tak walczyć, zadając im straty i walcząc przez kilka tygodni. Getto stanęło w płomieniach i taki był koniec warszawskiego getta. Główne obchody rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim rozpoczną się w samo południe pod pomnikiem bohaterów getta. Po części oficjalnej, uczestnicy wyruszą w Marszu Pamięci szlakiem najważniejszych miejsc związanych z historią getta. To były informacje Polskiego Radia 24. Na zachodzie kraju możliwe burze popadać może jednak niemal w całym kraju, z wyjątkiem wschodu. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza nad morzem, przez 12-15 w rejonach podgórskich do 19, miejscami na południu i południowym zachodzie. Na przeważającym obszarze kraju termometry pokażą około 17 stopni. Wiatr na południowym wschodzie i wschodzie słaby, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany.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 A Ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.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 i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki w każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz. Autopromocja. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. I tak od samego świtu zachęcamy Państwa do uśmiechu. Mimo wszystko, naprzeciw, wbrew. Jak ktoś chce, to proszę, jak ktoś nie, to nie. Ale jeszcze raz spróbuję. Uśmiech jest krzywą, która wszystko prostuje. Uśmiech nic nie kosztuje, ale jest bezcenny. To George Eliot. Pokój zaczyna się od uśmiechu. To matka Teresa z Kalkuty. Uśmiech to na najlepszy początek powitania i najlepszy koniec pożegnania. Bez uśmiechu człowiek nigdy nie jest kompletnie ubrany. Och! No to proszę, można skorzystać albo nie. Na pewno jest z nami niedziela, 19 kwietnia, 109 dzień roku. I ten dzień będzie trwał aż 14 e, godzin i 9 minut. No warto trochę, troszeczkę poświęcić dla tego uśmiechu. Studio Wiedzy Jeśli drogi słuchaczu uważasz, że pokolodowcowa to był przede wszystkim czas rozkwitu nietypowej patchworkowej rodziny, czyli tygrys, szablozębny, mamut, leniwiec i ludzkie dziecko, no to myślę, że ta audycja będzie dla Ciebie. Karolina Rożej, dzień dobry w Studiu Wiedzy. Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na pytanie, na które odpowiedzi szukali i chyba wciąż szukają i biolodzy, i antropolodzy, i archeolodzy, teolodzy i filozofowie, a mianowicie... Kim jesteśmy, skąd przyszliśmy, no i jakie były te nasze początki. Przeniesiemy się w czasie do epoki lodowcowej, bo to wtedy właśnie kształtował się nasz gatunek, ale też fundamenty, tak sobie pomyślałam, ludzkiej kultury, współpracy. I przetrwania. I w naszym studiu jest gość, dr Natalia Greczewska, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, także wykładowczyni Uniwersytetu Otwartego Uwu. dobry, pani doktor. Dzień dobry. Pomyślałam, że zaczniemy od samego samego początku, czyli od rozprawienia się z pewnymi mitami i wyobrażeniami dotyczącymi epoki lodowcowej. Jaki jest ten główny, podstawowy mit, pani zdaniem? Myślę, że sama nazwa epoka lodowcowa jest dość przewrotna. I myląca e, chyba. I myląca, gdyż użyłam ją właśnie jako nawiązanie do słynnego filmu, gdyż wydaje mi się, że właśnie to powie szerszej społeczności więcej niż słowa takie jak plejstocen czy palolit, które byłby bardziej prawidłowe tak naprawdę. Głównym nicem jest to, że w epoce lodowcowej nie było cały czas zimno. Wręcz przeciwnie. Na samym początku było całkiem ciepło. I A co to znaczy całkiem ciepło? Na przykład, to znaczy cieplej niż dzisiaj, mhm. na przykład. I generalnie przez cały okres epoki lodowcowej mieliśmy taką sinusoidę, to znaczy raz było zimno, raz było cieplej, ale taki prawdziwy, zimniejszy okres zaczął się tak naprawdę dopiero w drugiej połowie epoki lodowcowej, powiedzmy, mhm. czyli plejstocenu tak naprawdę. I co z tym lodowcem też, bo myślę, że drugie wyobrażenie jest takie, że cała Ziemia była zlodowa przez cały okres epoki lodowcowej. Nie, tak naprawdę taki prawdziwy lodowiec pojawił się powiedzmy około miliona lat temu i on też się nasuwał i odsuwał, więc różne tereny były pokryte w różnym czasie. Jeśli chodzi o Europę, to mamy kilka zrodowaceń, które na przykładzie Polski zdarzyło się, że sięgały prawie do, do gór, ale przez większość czasu były jednak, nie obejmowały całej przestrzeni. Oczywiście tuż przy lodowcu nie dało się za bardzo żyć i tak naprawdę mieliśmy taką pustynię lodowcową i to też sprawiało, że ludzie musieli się dopasowywać do tego lodowca. To znaczy jak było cieplej i na przykład właśnie y, lodowiec się odsuwał z terenów polskich, to oni rzeczywiście wielokrotnie przychodzili do nas, także prawdopodobnie ze zwierzętami dużymi. Natomiast gdy się oziębiało, no to także ludzie musieli się przenosić, nawet jest taki termin jak refugie południowe, czyli te tereny Iberii, Półwyspu Apańskiego, które nigdy nie były zajęte przez lodowiec i gdzie nadal się bardzo przyjemnie żyło, gdy lodowiec był na terenach Polski. Refugia, czyli rodzaj uchodźstwa, no, tak to sobie tłumaczy, skoro mamy słowo refugee tak, po angielsku, tak. czyli uchodźstwo takie lodowcowe. Tak, jest szczególnie jeden taki moment, tak zwane y, maksimum ostatniego zadowocenia około 20 tysięcy lat temu, gdzie rzeczywiście jakby było takie duże oziębienie i y, ludność musiała się przenieść do tych refugiów. Przez długi czas zastanawiano się, czy i archeologicznie widzimy także oczywiście jakieś zmiany w tym, w materiałach, w narzędziach. W związku z czym przez długi czas archeolodzy zastanawiali się czy to są te same populacje, które właśnie się przeniosły, czy to są um, może nowe ludy, które może przyszły z, z Bliskiego Wschodu. No i teraz dzięki badaniom, gdy no, tak naprawdę możemy odpowiadać na te pytania. Możemy... No właśnie o tych artefaktach i o tych badaniach, które tak dużo mówią o tamtym czasie jeszcze, jeszcze porozmawiamy, ale pani doktor powiedziała ludzie. Kogo pani rozumie przez słowo ludzie w tamtym czasie? Słowo ludzie jest terminem bardzo szerokim, bo prawidłowo to był już homo osapies? to już jest człowiek. To znaczy także homo habilis, homo erectus, mhm. którzy mieszkali w Afryce. Homo erectus wyszedł później i zasiedlił prawdopodobnie cały stary kontynent. I zapewne także Europę. No i tak naprawdę to też byli ludzie. Więc gdy mówimy o epoce lodowcowej, to tak naprawdę przez większość tego czasu na Ziemi żyło wielu ludzi, wiele gatunków ludzi. To też jest, Dopiero myślę, kolejny od... mit do obalenia, dlatego, że wszyscy znamy chyba bardzo dobrze tę rycinę pokazującą ewolucję ludzkości, jak to jeden, tak jak pani powiedziała, gatunek człowieka przechodzi w kolejny, aż dochodzimy do homo sapiens. Ale to nie jest tak, że jak pojawiał się kolejny gatunek ewolucyjnie, to tamten znikał. One po prostu wszystkie, może nie wszystkie, ale wiele z nich potrafiło żyć obok siebie. Tak, rzeczywiście przez długi czas wydawało się, że one trochę postępowały po sobie, były swoimi przodkami. Natomiast wraz z zwiększeniem się ilości zabytków, ilości stanowisk, ulepszonych metod datowania, ale także DNA, jesteśmy już w stanie stwierdzić, że było zupełnie inaczej, że tak naprawdę to to ostatnie 30 tysięcy lat są wyjątkowe, bo jesteśmy sami, a przez cały wcześniejszy okres nawet nie jest tak, że żyliśmy tylko samy, jakby, różne gatunki człowieka, ale także australopiteki, czyli ta forma przedczłowiecza powiedzmy. Oni też żyli jeszcze przez milion prawie lat, w momencie, w którym w Afryce już pojawił się homo habilis, homo rudolfensis, więc to, ten okres jest dużo bardziej skomplikowany. A one ze sobą współpracowały, czy bardziej ze sobą rywalizowały na przykład te zasoby? No i to jest właśnie trudne pytanie, które oczywiście bardzo fascynuje archeologów, <głos> natomiast bardzo trudno na nie odpowiedzieć, patrząc na materiały archeologiczne. Bo takim najbardziej podnoszonym tematem w archeologii jest to, co się stało z Nandertalczykiem. Bo tutaj jakby różne metody analiz są dostępne, jest dużo stanowisk, jest dużo materiałów, natomiast to pytanie, czy my sprawiliśmy, że oni wyginęli, czy może czy konkurencja o zasoby, czy może agresja nawet, czy jednak oni po prostu byli za mało zaadaptowani do tych zmian klimatycznych ciągłych, albo tego, że wiemy już teraz, że mieli na przykład bardzo małą populację. W związku z czym e, także tak zwany chów sobny mógł, mógł sprawić, że, że nie przetrwali, że mieli zbyt małą populację, żeby, żeby przetrwać, a człowiek z kolei jakby radził sobie świetnie, zasiedlał bardzo szerokie terytoria, całkiem szybko radził sobie. Mimo, że Neander jest uważany za bardzo takiego przystosowanego do zimna, to tak naprawdę Homo Sapiens, patrząc po najnowszych odkryciach, wydaje się, że on był w stanie dużo bardziej na północ, czyli bliżej tego lodowca, tworzyć swoje obozowiska i wykorzystywać um, dostępne zasoby nawet w bardzo właśnie ciężkich miejscach do przetrwania. Może homo sapiens też w swoim DNA ma dosyć wysoką ekspansywność, co widzimy też do tej pory, ale to zostawmy w takim razie pani doktor. Co w ogóle sprawiło, że przede wszystkim homo sapiens, ale nie tylko te inne gatunki człowieka w ogóle w czasie epoki lodowcowej tak bardzo wymagającej sobie poradziły? Czy epoka lodowcowa, m, którą badacie jako archeologowie, ona jest postrzegana jako największa trudność dla ówczesnego człowieka, czy jednak coś, co spowodowało przyspieszony rozwój? Powiedziałbym, że wręcz przeciwnie, że tak naprawdę... Szacuje się, że to ten moment przejścia na, na olit, czyli na tą gospodarkę osiadłą, na gromadzenie zasobów, na udomawianie zwierząt, że to w tym momencie człowiek tak naprawdę zaczął więcej pracować. I średnio nawet się wylicza, że dwie godziny dziennie łowca, zbieracz z paleolitu pracował krócej. To także łączy się z tym, że nawet po szczątkach kostnych, po analizach biarchologicznych widzimy na przykład, że wskaźniki takiego stresu na kościach, chociażby wzrost, że rzeczywiście w Neolicie było gorzej niż wcześniej, ale z drugiej strony na praktycznie wszystkich albo większości szczątków kostnych z um, epoki Pleistocenu, szczególnie gdy mówimy o Homo Sapiens i czy gdzie tych szczątków rzeczywiście jest dużo, są ślady różnych urazów, różnych chorób. Na pewno jeżeli dużo, dużo krócej niż yy, my teraz. Yy, w związ... Można w takim razie powiedzieć, że biologicznie to był bardzo trudny czas dla człowieka, ale jeśli chodzi o taki rozwój no nie wiem, czy to nie będzie za duże słowo, jeśli chodzi o tamtych ludzi, ale taki rozwój społeczny właśnie, kulturowy, y, na przykład y, kwestie migracji. To też trzeba przecież jakoś zorganizować. Kwestia y, schronień, kwestia okryć, kwestia ognia. Y, czy nie traktujemy tego, jako no, czego nie byłoby, gdyby nie epoka lodowcowa? To jest trudne pytanie, ponieważ tak jak powiedziałam, to nie jest tak, że przez cały okres epoki lodowcowej było zimno, albo mhm. że w ogóle na wszystkich terenach było zimno, no bo tak jak powiedziałam, w tych refugiach zawsze było całkiem przyjemnie, a to, że mimo wszystko ludzie się przemieszczali dalej na północ, to raczej świadczy o tym, że, że nie była to dla nich duża trudność i może właśnie były tam też tereny całkiem przyjemne do życia. Dużym problemem. przemieszczali na północ, skoro y, te refugia południowe, tak jak pani mówi, były bardzo przyjemne do życia? Po co wracać na północ? Na północy jest okres gdy lodowce się jakby przesuną na, w górę, jakby odsuną, to tam także jest przyjemnie do życia. Myślę, że w dużym stopniu to były po prostu wędrówki za zwierzętami, które były i źródłem pożywienia. Bo jednak na terenach Polski był e, tak zwany step mamuci, były zwierzęta, niektóre szczególnie, na przykład renifery, na które chętnie polowano pod koniec plejstocenu. chętnie wędrowały właśnie na północ, i wtedy te społeczności się dostosowywały i wędrowały tak naprawdę za nimi. Więc to nie była dla nich przeszkoda. Co oni zmieniają, to rzeczywiście z perspektywy dzisiejszego człowieka, te warunki na pewno musiały być ciężkie, To ciągła mobilność sprawiała, że na przykład ceramika, naczynia ceramiczne pojawiają się dopiero w naolicie, no bo przenoszenie ich jest problematyczne, ale także kwestia i ognia i kiedy pojawiły się odzież powiedzmy, to jest bardzo ciężka rzecz do rozpoznania tych początków, ponieważ zazwyczaj mówimy o tych materiałach organicznych, jako tych mówiących nam najwięcej o tym. W związku z czym one się najsłabiej zachowują. I cały czas jakby trwają poszukiwania tych najstarszych i próba odpowiedzi na pytania, czy na przykład niektóre rzeczy pojawiły się nagle i potem się rozwinęły, spopularyzowały. Czy to jest tak, że niektóre jakby odkrycia, niektóre osiągnięcia pojawiały się wielokrotnie, zanikały. Tak samo z, z migracjami. Też jest często podnoszone pytanie, czy ludzie wyszli od razu im się udało, czy to jest tak, że prawdopodobnie wychodzili małymi populacjami, które jednak bardzo często mogły jakby nie przeżyć, nie przetrwać. W związku z czym, czy te stanowiska, które są najstarsze i znajdujemy gdzieś na szlakach do Azji, czy do Europy, czy to jest to wyjście, które zakończyło się sukcesem, czy to jest właśnie jedno z tych takich wyjść, które było próbą, ale jeszcze się nie udało. Nieudano. A to w ogóle jest do ustalenia, czy już raczej nie w tym momencie? Z jednej strony im więcej znajdziemy stanowisk, które są z tego samego okresu i które będą jakby tworzyły nam właśnie tą taką ścieżkę przejścia e, i taką na spójną narrację, no to to jest dla nas jakiś dowód, e, że tak było. Dlatego właśnie takie pojedyncze odkrycia, chociaż są imponujące i trochę nam przesuwają to, jak postrzegamy chronologicznie, co się działo z człowiekiem, no to jednak właśnie mogło być trudne w interpretacji jako taki odosobniony najstarszy przykład Czegoś. A co tak kompletnie jesteśmy w stanie dzięki y, znaleziskom archeologicznym powiedzieć o ówczesnym człowieku, człowieku epoki lodowcowej? Właśnie no. zastanawiam się, czy niezależnie, o którym gatunku człowieka mhm. mówimy, czy właśnie bardzo zależnie o, od tego, o którym gatunku człowieka mówimy, jaka była ta ich y, codzienność? Co nam te wszystkie znaleziska dotychczasowe mówią? Na pewno najwięcej jesteśmy w stanie powiedzieć o najbliższych nam gatunkach, to znaczy tych, które chronologicznie są najbliżej nas, to jest po prostu okres nam się właśnie organika zachowa, gdy metody są trochę bardziej precyzyjne. Na przykład DNA, jeśli chodzi o wieloletnią zmarzlinę, to jest w stanie się zachować do miliona, dwóch milionów lat, ale te dwa miliony tak już maksymalny pewnie zakres. Natomiast w cieplejszych miejscach albo w ogóle w jaskini Denisowa, chyba najstarszy w tym momencie z osadów DNA, który nie jest z zmarzlinie, ale w jaskini to chyba 400 tysięcy. No i to też jest tak, że nie każda próbka z 400 tysięcy się zachowa raczej jakiś nikły procent, więc tak naprawdę ogranicza nas bardziej zakres metod, które mamy dostępne, bo na przykład kwestia ubioru. Ponieważ organika się już trochę zachowuje, ponieważ możemy analizować jakie szczątki zwierząt znajdowane są na stanowiskach neandertalskich czy, czy homo sapiens, więc możemy powiedzieć, jakich gatunków prawo, prawdopodobnie używali na skóry, mhm. a jakie na pożywienie, to czasami także widać na śladach, na kościach. I możemy wtedy porównywać, co jest u neandertalczyka, co jest u homo sapiens. A w co się ubierali i co jedli w takim razie, skoro więc... możecie to rozpoznać? Przez długi czas uważano, że jedzono głównie mięso i oczywiście nieprzetworzoną żywność. Jest nawet bardzo słynna dieta paleo i uważano, że, że właśnie nie było skrobi, zbóż, bo to jest coś, co kojarzymy z naolitem. Mm -hmm. No musiał być tryb osiadły człowieka, żeby można było mówić o początkach rolnictwa. Tak. Natomiast to bardziej wynika z tego, że jeśli chodzi o mięso, to na stanowisku nam się zachowają szczątki zwierząt. Więc to jest... I te szczątki zwierząt nam się zachowają nawet w tych najstarszych stanowiskach Homo habilis czy Homo erectus. Jedynym problemem archeologicznym jest powiązanie tych szczątków z, ym, z ludźmi. Bo tak naprawdę to, że mamy na stanowisku, gdzie mamy artefakty krzemienne, szczątki zwierzęce nie znaczy, że to są polowane przez nich zwierzęta. Może być tak, że to po prostu jest, było to miejsce, na przykład jaskinia, w której oni po prostu żyli I, i jest to jakby przypadek, że one są obok. Tak naprawdę potrzebujemy jeszcze jakichś śladów na tych kościach, które sugerowałyby, sugerowałyby użycie krzemiennego, kamiennego narzędzia, które sugerowałby jakąś ubróbkę może. Więc to jest jeden aspekt tego, no, ale generalnie jesteśmy w stanie tą dietę mięsną zauważyć bardzo łatwo. Jeśli chodzi o roślinę, jest dużo gorzej. Hmm, natomiast Właśnie ten rozwój metod w ostatnich latach pozwolił trochę obalić ten mit i stwierdzi, że rzeczywiście nie dość, że prawdopodobnie ta dieta roślinna mogła być nawet całkiem istotnym elementem ich diety, co zresztą jest także etnograficznie potwierdzane, że w wielu społecznościach takich przemieszczających się to takie zbieractwo stanowiło całkiem duży jakby procent ogólnego pożywienia. I z drugiej strony także badania sugerują, że wykorzystywano także być może rośliny lecznicze. I wydaje się, że przynajmniej jeśli chodzi o Nandetleczyka i takiego wczesnego Homo sapiens. Ee, zaczątki medycyny. To mamy takie zaczątki medycyny. Mamy także wielokrotnie szczątki, które pokazują ślady różnych patologii, różnych chorób, które na pewno wymagały tego, że opiekowano się tymi ludźmi, że ktoś musiał jakby zajmować się nimi, ale także nawet zaleczać jakoś te rany. Ślady amputacji na przykład. A choroby wiadomo, wiadomo jakie wtedy y, toczyły ówczesną ludzkość? Czy Pr tylko wiemy, że jakieś mogły ich do, dotknąć na podstawie znalezisk? Jesteśmy w stanie, to co widać na kościach to na przykład zdaje się, że brak jest potwierdzony, że już pojawiały się pierwsze przypadki. Mamy na pewno dużo różnych złamań, urazów, różnych Chorób takich artrytycznych, wynikających też taki, z takiego bardzo aktywnego jednak trybu życia i obciążenia. Mm. No nie był to bardzo łatwy czas dla ówczesnego człowieka. I ze względu na migrację, i ze względu na e, zmiany klimatyczne, ale też mm, mówimy o diecie i o polowaniach, ale ówczesna fauna też nie do końca była y, taka, jaką teraz znamy, prawda? Tak, no mieliśmy... W Wtedy megafaunę, e, którą, na którą bardzo chętnie polowano. I to jest oczywiście kolejny, kolejny duży problem e, w archeologii i ogólnie. Czy to ludzie doprowadzili do tego, że megafauna wyginęła, czy jednak głównie zmiany klimatu, które sprawiły, że po prostu już nie mieli przestrzeni e, do życia. Musiały się ewolucyjnie same zmniejszyć, żeby przetrwać. Jeśli chodzi o Dobrze zmniejszenie, rozumiem? to... Y, Przypadek najsłynniejszy to, jest, to są oczywiście mamuty, ostatnie mamuty. Natomiast i zmniejszenie wynikało bardziej z tego, że znalazły się na. O ile dobrze pamiętam, to na wyspie, i to zmniejszenie było związane z tak zwanym karłowaceniem wyspowym. Zresztą to też obserwujemy u gatunków ludzkich, mm -hmm. na przykład Homo florensis, Homo luzonensis. Natomiast w Europie kontynentalnej to. Raczej głównym czynnikiem mogło być to, że zanikał ten step mamuci, że temperatura się podnosiła i one po prostu nie były dostosowane do tego, ale także być może właśnie presja łowiecka ze strony homo sapiens, którego populacja dość intensywnie zaczęła wzrastać po tym ostatnim zlodowaceniu, o którym wspominałam. Panie doktor, zastanawiam się już tak właściwie na koniec naszej rozmowy, czy jest takie e, najbardziej fascynujące pytanie w archeologii epoki lodowcowej, kto, na które wciąż nie ma odpowiedzi, nad którymi sobie cały czas łamiecie głowy, jak było, ale jeszcze tego nie wiecie? Myślę, że jest bardzo dużo takich dużo? pytań. Jedno jest na pewno to, o którym wspominałam, czyli y, dlaczego zniknął na mhm. i zostaliśmy sami. Drugie pytanie to kiedy staliśmy się takimi ludźmi jak teraz, tak kulturowo, bo anatomicznie jesteśmy w stanie to stwierdzić. Kiedy zaczęliśmy tworzyć sztukę, kiedy zaczęliśmy myśleć abstrakcyjnie, czy powstanie sztuki i religii, czy to byłoby... Czy to były pojedyncze przypadki, czy to się rozwijało stopniowo, czy w którym momencie to się pojawiło. I czy w ogóle możemy mówić o gatunkach człowieka, czy ten podział jest sztuczny, szczególnie biorąc pod uwagę najnowsze badania DNA, które pokazują, no, że jednak mieliśmy dzieci z neandertalczykami. Czyli tak naprawdę nie spełniamy tej takiej najbardziej podstawowej definicji gatunku, czyli tego, że... Y, ty, tej nie przekracza, prawda? Tak, Zwykle tak. między gatunkami. I wiemy, że z Denisowczykiem także mieliśmy potomstwo, że mamy jakiś procent Denisowczyka w nas, a prawdopodobnie także innych gatunków, których jeszcze nie rozpoznaliśmy. Czy można to traktować w kategoriach na przykład odmiennej rasy, albo gdyby były, gdyby istniała państwowość, to po prostu sąsiada z innego państwa? I to jest kolejne pytanie. Czy oni <laughs> siebie postrzegali jako innych ludzi? Mm -hmm. Bo skoro mieli dzieci, to... Po pierwsze, czy to, to byłyby takie związki, powiedzmy, jakie rozumiemy dzisiaj, czy to było związane z agresją, i niekoniecznie było e, dobrowolne. dobrowolne. Mm -hmm. No bo tak naprawdę jakby te, te relacje Homo Sapiens i Tatsyka nie są jasne dla nas. Wiemy, że okupowali czasami te same miejsca, ale w różnych czasach, więc to jest też wielka zagadka. Jak wyglądały ich relacje? Na pewno jest to bardzo fascynująca dziedzina, jest jeszcze mnóstwo pytań i zagadnień, na które nie ma odpowiedzi, więc kolejnych fantastycznych przełomów życzę pani doktor w archeologii, żeby jeszcze było co badać i czym się zachwycać. A o tym wszystkim, o tym jak fascynująca była epoka lodowcowa opowiadała dzisiaj w Studiu Wiedzy dr Natalia Gryczewska z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję za rozmowę, pani doktor. Dziękuję. Ciąg dalszy, Studia Wiedzy w naszym podcaście.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 Dość Polskiego Radia 24. Iwona Kania, Naczelna Izba Lekarska. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Witamy w niedzielne przedpołudnie. Dobrze się pani czuje? Czysto, Myślę, w że dobrze. Słońce dodaje dużo energii i sił, Wysta i optymizmu. Witamina B, tak? Tak. <głos> witamina <brakuje>. S. <głos> witamina S, słońce. Także dziękuję. Dzisiejszy poranek pozytywnie, ale no będziemy rozmawiali zapewne na tematy trudne. Bardzo trudne. Wczoraj, dzień pacjenta. No właśnie, jakie prawa ma pacjent? Pacjent ma szereg praw, które są zapisane, są one gdzieś tam usankcjonowane, na przykład do kontaktu z rodziną, na przykład do, nawet do opieki duchowej, to o tym się czasami nie mówi, zapomina. Pacjenci mają prawo do informacji medycznej na swój sposób, do, na swój temat, do uzyskania dokumentacji medycznej, do wielu, wielu kwestii, natomiast myślę, że Prawa pacjenta to jest w ogóle bardzo, bardzo szeroki temat, yy, czego pacjent nie może. Pacjent nie może być agresywny. Pacjent nie może być... Ale to oczywista rzecz, no to... Yy, no, mhm. teraz, teraz nie bardzo oczywista, prawda? Bo on czegoś żąda i... Yy, Przepraszam, że powiem, wyżywa się na tych ludziach, którzy są obok niego, a oni chcą mu pomóc, prawda? Tak, na tych, na, którzy są na pierwszej linii, I tutaj myślę, że ważna jest rola na przykład rejestracji medycznej, o której się czasami zapomina. To te osoby są tą pierwszą linią ognia i często słyszą właśnie mm, agresywne słowa na swój temat, czy też na temat, tak jak pan wspomniał, no, kiedy pojawiają się trudności typu odwoływanie nie, wizyt i badań, a z tym niestety mamy do czynienia ostatnio, no to ta no, agresja eskaluje. Niektórzy nawet nie dzwonią, żeby odwołać tę wizytę, prawda? Która była ustalona. Mm -hmm. Też pacjenci właśnie, no apeluje się tutaj w aspekcie obowiązków pacjenta, przejdziemy sobie płynnie, o taką odpowiedzialność społeczną, o taką solidarność. Jeżeli ja nie mogę pójść na wizytę, to niech skorzysta inny pacjent i spróbujmy tę wizytę odwołać. I powiem... No nie, nie mogę, prawda? Albo no. użyję aplikacji i tutaj myślę, że te systemy cyfryzacyjne są naszą przyszłością w tym y, aspekcie, bo tak jak... Ale starsi ludzie mają z tym problem, prawda? Mm -hmm. By... Oczywiście nie tylko starsi. Myślę, że jest szereg, jest duża grupa pacjentów, która może mieć problem z różnymi niepełnosprawnościami, z różnymi deficytami, chociażby wzroku, prawda? Gdzie my nie możemy zaproponować, proszę sobie założyć aplikację na smartfon, czy też jakieś bariery ekonomiczne. Nie każdy po prostu taki smartfon posiada. Więc ta obsługa taka face to face oraz obsługa telefoniczna również powinna dla tych pacjentów być. Czasami trudno, bo pacjent się nie może dodzwonić, tak jak pan redaktor mówił, jeszcze zanim zaczęliśmy program. No właśnie. To jest taki telefon. Jesteś 49. Jest piękna muzyka. Jesteś 48. Tak, i ten Fryderyk Jesteś Chopin gdzieś tam ma, ma uspokajać, ale tak naprawdę ale to jeszcze bardziej nas irytuje. Na ten Fryderyk Chopin nas irytuje. No to kiedy ja będę pierwszy? Dlaczego tak się dzieje? Tutaj szereg problemów, jeśli chodzi o zarządzanie w ochronie zdrowia. Myślę, że też nie w każdej placówce my mamy do czynienia z takimi sytuacjami, gdzie ta obsługa pacjenta, ten panel właśnie obsługi jest niewystarczający. Ale na pewno to, co Państwowa Ochrona Zdrowia jest w tym momencie w stanie zaproponować, nie pokrywa wszelkich potrzeb pacjentów. Stąd te piętrzące się problemy i stąd te głosy, kontrowersje, dyskusje i tak I ta kolejka. I ta kolejka niestety. E, żeby się zgłosić. Po żeby się zapisać. E, mm, a prawo do zapisania się do specjalisty ma pacjent? Ile to może trwać? Bo mm. trwa chyba... Coraz dłużej. Trwa dość długo i tutaj ym, no, trudno jest powiedzieć o jakichś takich stricte ramach. Natomiast w, w kwestii właśnie podejrzenia chorób onkologicznych yy, czy też innych poważnych schorzeń liczy się oczywiście czas. I jeżeli pacjent słyszy, że dostanie się do specjalisty, to jest przykład akurat warszawski, z ostatniego tygodnia koleżanka próbowała umówić wizytę do audiofonologa i ten termin był na 29 rok. Coś ze słuchem, tak? Tak, tak. Audiofonolog, foniatra bądź laryngolog, słuch i... No, słysząc taką, taką datę, pacjent szybciej ucieknie do prywatnej ochrony zdrowia, jeśli może sobie na to pozwolić. Jeśli nawet bo to, nie może, to, to kosztuje, prawda? To I po po prostu... to duże pieniądze. No niestety. I też nie każdy typ diagnostyki będzie mógł być wykonany, czy też terapii leczenia, zwłaszcza tej onkologicznej, w prywatnych ośrodkach. E, gorzej jest z onkologią? E, tutaj onkologia jest taką dziedziną w pewnym sensie Bo to bardzo już mocno taki chronioną. E, więc temat i, są doniesienia z różnych części Polski, że są oddziały, które mają trudności, na przykład finansowe i będą musiały ograniczać przyjęcia bądź, e, e, bądź wręcz tutaj w Wielkopolsce był jakiś szpital, który zamknie oddział onkologiczny, są to na szczęście marginalne sytuacje i ci pacjenci też e, uzyskują. Możliwość leczenia się gdzie indziej. Natomiast no, pomyślmy sobie tak logistycznie: dojazd kilkadziesiąt kilometrów dla osoby ciężko chorej to zawsze jest bardzo trudna sytuacja. Natomiast nie idąc już, nawet aż tak daleko ku onkologii dostęp do właśnie tych badań diagnostycznych no, nie będzie tak dobry. Już kolejki się zwiększają z powodu tych decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia o finansowaniu tak zwanych nadwykonań, czyli badań, których Co to zrobiła... to są nadwykonania? Nadwykonania to są, powiedziałabym tak czyli metaforycznie... Czyli tyle i koniec, tak? Kropka? To są zachorowania, to są to są historie pacjentów bo my mówimy tak ekonomicznie nad wykonania tak jakbyśmy się umawiali Cały na czas to ekonomicznie, że na co nas stać. na co nas stać, oczywiście ale tak jakbyśmy się umawiali na to że wyprodukujemy tyle a tyle krzeseł bądź mebli tak? a nad wykonania to te liczby badań które zostały wykonane pacjentom po osiągnięciu pewnego limitu, czyli NFZ kontraktuje z placówką jakąś liczbę na przykład badań tomografii komputerowych, ale na sorze pojawia się kolejny pacjent, mija kolejny miesiąc i musimy badać, musimy wykonywać te badania. W chwili, kiedy będzie ich zlecanych mniej, musimy też pamiętać o tym, że wykryjemy dużo mniej chorób na tym pierwszym etapie. Pierwotnym. No tak, a później szpital ma kłopoty, bo jest zadłużany tak, i ta odpowiedzialność nad... jest przerzucana na szpitale i tutaj też myślę, że ważna kwestia do poruszenia. Dyrektorzy szpitali są zobowiązani do tego, żeby gospodarować pieniędzmi w sposób odpowiedzialny wręcz. Ciąży na nich duża odpowiedzialność, która może być odpowiedzialnością karną. Za niegospodarność można usłyszeć zarzuty. Tak więc dyrektor szpitala... Ale chciałem, chciałam, żeby było pacjentowi lepiej. Tak, ale ekonomiczny rachunek się nie zgadzał. I prawda? co jest ważniejsze? Zdrowie czy ekonomiczne? Najważniejsze jest zdrowie. Najważniejsze jest zdrowie. I tutaj będziemy mieli szeroki rozdźwięk, już to się zaczyna, pomiędzy tym, co lekarze będą zlecać, bo przysięga Hipokratesa ich zobowiązuje do leczenia wedle też aktualnej wiedzy medycznej i kodeks etyki lekarskiej, a pomiędzy tym, co dyrekcja będzie mogła zaoferować. Stąd... Ten szereg problemów, stąd protesty, stąd yy, niezadowolenie. No właśnie, zapowiadane strajki w służbie zdrowia, zmiany no w tak zwanym najbliżej nas L4, prawda? Mm -hmm. yy, I kontrolerzy że Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dostali większe uprawnienia, by kontrolować, co Polacy robią na zwolnieniu lekarskim. No właśnie, co po Polacy robią na zwolnieniu lekarskim no jeżeli na mamy przypadki opisywane, gdzie ktoś wyjeżdża na wakacje, bądź idzie na wesele, bądź e, robi szereg... Czyli innych. ma leżeć w domu i się nie ruszać, tak? Zależy od choroby. I tutaj trochę inaczej będzie traktowane zwolnienie lekarskie na przykład z powodów depresji. Wtedy taki pacjent wręcz może właśnie wychodzić, spędzać czas z innymi ludźmi, bo jest to dla niego forma terapii, a inaczej będziemy traktowali zwolnienie z powodu anginy, gdzie raczej pacjent powinien... Może nie być niewolnikiem we własnym domu, no ale to, co jest szczególnie zakazane, to wykonywanie różnych zajęć zarobkowych podczas odbywania zwolnienia lekarskiego. Dlatego, jak mniemam, tutaj ZUS wprowadza tego typu obostrzenia, bo Polacy nadużywają też zwolnień lekarskich. No bo jak można, to dlaczego nie, tak? To gdzieś to tam myślę, polskie, że... Ten... tak, tak. Polak potrafi i e, jakaś taka łańska fantazja się włącza. Nie jest to też dobre dla naszej gospodarki, bo już tak e, ekonomicznie zaczęliśmy. Ale no, więc... to, to dla mnie, to, to przecież <śmiech> dla mnie. I, ja sobie tam, e, no chociaż to 70% nagrodzę. Tak, 70-80, więc tutaj też można pomyśleć o tym, że również dla naszego portfela jest to pewna ujma. Wróćmy do tych zapisów. Jak silny jest Narodowy Fundusz Zdrowia w tej chwili? Należałoby spytać Narodowy Fundusz Zdrowia od, o to, ale myślę, że musielibyśmy no, ale tutaj w jakimś wykrywaczem. Czy my jesteśmy tuż obok? My jesteśmy chyba takim gronem, które gdzieś spogląda na to z bardzo bliska i jesteśmy mocno zaniepokojeni tym stanem Narodowego Funduszu Zdrowia, zwłaszcza finansowym. Tutaj padły deklaracje od pani minister, że zadłużenie na ten rok to będzie 18 miliardów złotych. To są, szanowni państwo, ogromne kwoty. No i znowu wraca polityka, bo to będzie też jakiś argument. Nie potraficie sobie dać rady Nawet to odchodzą, do rządu, to, to... do minister zdrowia z tym wszystkim. Myślę, że nawet odchodząc od polityki, ale patrząc po prostu pragmatycznie na życie przeciętnego obywatela, a to zdrowie jest jednak priorytetem dla Polaków, jeżeli nie ma zdrowia, jeżeli nie ma bezpieczeństwa, to myślę, że jest to bardzo odczuwalne. Każdy z nas uczęszcza do lekarza, bądź prowadza tam dziecko, babcie, męża, ojca i tak dalej, więc to się będzie bardzo mocno przekładało na tak zwane nastroje społeczne. Co się z tym stanie, o tym zapewne będziemy czytali i słyszeli. Mamy ogromne bazy, mamy ogromne kadry przygotowane, również lokalizacyjnie szpitale z dobrą infrastrukturą. Dobrze byłoby z tego po prostu korzystać dla zdrowia Polaków. No jeszcze jeden taki argument, który tak usłyszałem, podsłuchałem. A dlaczego nie ma protestów lekarzy i pielęgniarek? Bo wreszcie zarabiają dobrze, bardzo dobrze nawet słyszałem, podsłuchałem znowu, że pielęgniarka zarabia 12 tysięcy złotych miesięcznie. Nie mówiąc o lekarzach. No to może zabrać im i dać pacjentom. A no to taki prosty Proste argument. Te pomysły już były, one się pojawiały. Oczywiście dyskusja o zarobkach zawsze będzie taka elektryzująca. Ale już bo... nie ma strajków lekarzy, nie ma strajków pielęgniarek, prawda? Teraz no. będą e, strajki pacjentów. No właśnie. Teraz będą strajki pacjentów. Ja myślę, że mm, takie antagonizowanie pacjent versus personel medyczny y, jest pewnie użyteczne w marketingu politycznym, bo to bardzo dobrze y, rozpędza emocje społeczne, ale jest niepotrzebne, bo jedni bez drugich nie istnieją po prostu. My wszyscy musimy iść gdzieś w jednym bloku tak naprawdę i personel medyczny, administracyjny, dyrektorzy, ale i lekarze i pielęgniarki, bo ten system bez tych osób po prostu nie funkcjonuje i próbować zapewniać wszystkim i godne warunki pracy, również bezpieczne pod kątem tej agresji, o której mówiliśmy na początku rozmowy, e, takich działań jakościowych, przeciwdziałania agresji wobec personelu medycznego. I z gwarancją dla pacjenta dobrej, jakościowej opieki. Dyskusja o zarobkach była, jest i będzie, mam wrażenie, bo też łatwo jest uderzyć tą kwestią. Niemniej jednak tutaj wiele czynników i edukacja, i wykształcenie, i poświęcenie, które ten personel codziennie ponosi... To no, byłoby długim tematem pewnie na jakąś naszą kolejną rozmowę. No i nie tylko z nami, bo to pewnie by się zebrało tutaj wokół tego stołu. Jeszcze sześć e, o, osób. A może więcej. E, szpital. Zamykanie oddziałów medycznych. To jest problem? Myślę, że jest to problem zwłaszcza w szpitalach powiatowych, gdzie szpitale powiatowe skupiają zdrowotnie... Bo nie mają pieniędzy, żeby utrzymać, żeby utrzymać. nie mają pacjentów, to jest tak? Nie mają tak. pacjentów, czy mają pacjentów? Powiem na przykładzie może porodówek, bo to będzie łatwiejsze. Spada liczba porodów. Jesteśmy społeczeństwem, które mniej chętnie zawiera związki. Spada liczba osób, kobiet rodzących. Poprzez to no, redukuje się też ta liczba ym, oddziałów porodowych, ich Ale kosztu... są takie osoby, które muszą, prawda? A jechać ileś tam kilometrów. Mm -hmm. No to ogromny problem. To jest ogromny problem i tutaj myślę, że chcąc, myśląc przyszłościowo właśnie o demografii Polski, o jej strukturze, musimy walczyć o te porodówki, musimy je utrzymać w jakiejś formie, e, przemyśleć może kwestię rzeczywistej konsolidacji, ale nie w takim aspekcie, aby rodząca jechała 100 kilometrów i gdzieś wynajmowała pokój. To są... E, e, autentyczne historie z Rzeszowa, że rodzące gdzieś tam z właśnie Podkarpacia, wynajmują sobie na dwa tygodnie hotel i czekają na swój poród. No, to są jakieś kuriozalne rzeczywiście y, przypadki i y, gdzieś powinniśmy bardzo mocno walczyć, aby te warunki do rodzenia y, były, były godne, aby Polki nie bały się ciąży i posiadania dzieci. A ile trzeba mieć pieniędzy, żeby y, zadowolić i pacjentów, i lekarzy, i pielęgniarki, i szpitale ktoś to kiedyś policzył, bo to jest chyba taka studnia bez dna. Studnia bez dna, ja myślę, że to jest trochę przerażające, aby to policzyć i nie wiem, bo czy Bo tam wrzucili, to i tak, to, i to tak, się tak utopi, tak? To się i tak topi. Na pewno kwestią jest przyjrzenie się tych miejsc pomiędzy na przykład prywatną, a publiczną ochroną zdrowia, tych pustych pol, pól, gdzie pieniądze przepadają, gdzie dochodzi do pewnych patologii. Są takie obszary, mam wrażenie, gdzie moglibyśmy oszczędzić i wydatkowane środki publiczne są w sposób po prostu niewłaściwy. Ale oszczędzanie na pacjentach nigdy nie kończyło się dobrze. No tak, ale jak to policzyć? Właściwy, niewłaściwy. No. Zdrowie jest najważniejsze. Zdrowie jest najważniejsze. Bez tego zdrowia to... nie będziemy mieli niczego. Ani, ani nie będziemy mieli kultury, ani sztuki, ani edukacji, bo jeżeli to, tego zdrowia nie ma, to ono jest naszą y, taką podstawową wartością. Y, mam wrażenie, że nikt nie chce tego policzyć, bo jest to nieopłacalne. Po prostu. No. <laughs> politycznie już tak. politycznie i, politycznie i finansowo. E, czym jest bezpieczeństwo pacjenta? E, to tak po pierwsze zapobieganie błędom medycznym, eliminowanie pomyłek w diagnozach, leczeniu, czy farmakoterapii. To też jest taki częsty, częsty zarzut ostatnio. Ten tak. lekarz zrobił błąd. E... Błędy medyczne, oczywiście, one się niekiedy zdarzają niestety. Natomiast po to na przykład powstał fundusz kompensacyjny przy Rzeczniku Praw Pacjenta i szereg różnych konstruktów właśnie przy, przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Czyli aby... pacjentowi ma Pan rację, ma Pani rację, tak? Sprawa jest zazwyczaj strony. badana. tak? To nie, nie jest jakaś tam kwestia pięciu minut, tylko są stosowne organy i jeżeli dochodzi do jakiegoś błędu medycznego, to potem pacjent tych swoich praw może oczywiście dochodzić. Bezpieczeństwo pacjenta jest związane bardzo mocno z jakością obsługi medycznej, z, z zastosowaniem procedur. W medycynie jest ich bardzo wiele, więc tak naprawdę jeżeli mamy do czynienia z do Dobrze zorganizowaną placówką, szpitalem yy, czy przychodnią, to my jesteśmy elementem tej procedury i wszystko idzie zgodnie yy, z pewnymi wytycznymi. Y, są sytuacje ludzkie, czy jakiś czynnik zmęczenia, y, czy jakaś pomyłka, one się zdarzają. Natomiast na szczęście y, mam wrażenie, że wzrasta bardzo mocno świadomość i pacjentów, i personelu y, dotyczącą tych, tych działań jakościowych i idziemy bardzo mocno do przodu. No, ale pacjent y, może nawet krzyczy, dlaczego nie mam tego, co mam, mam mieć zagwarantowane? Pacjent jak jak sobie z tym poradzić? No, nie winie pacjenta, bo jest w takiej sytuacji, jakiej jest. Jak sobie z tym poradzić? Jak ta sto bez dna i tych pieniędzy po prostu nie ma? No na pewno będzie to... Yy powodowało bardzo dużą nerwowość i o tym już wiemy, to już słyszymy w instytucjach właśnie medycznych, że nerwowość pacjentów wzrasta wobec też tego, co Pani słyszą. Ja się nie dziwi, jestem 49 nie. 48 47 Ja kolej. się absolutnie nie może dziwię. Może za rok, może za półtora roku. Też jestem roku. pacjentem albo i mamą pacjentki, więc też jakby jestem elementem tego systemu. Staram się oczywiście go zrozumieć, ale czasami emocje są silniejsze bądź bóli, jest silniejszy. Pacjent z bólem nie będzie miał takich możliwości, nawet rozumowo sobie poradzić z czymś, bo po prostu go coś boli i ta frustracja narasta. No. Pani Iwono, Polska Służba Zdrowia to jest dobra służba zdrowia w tej chwili? powiedziałabym, e, może tak przewrotnie. Mamy bardzo dobry personel, naprawdę wyszkolony, e, naprawdę empatyczny. Dobrze opłacany, to już mówiliśmy. Dobrze opłacany, godnie opłacany i dobrze. E, czy mamy dobrą organizację tej ochrony zdrowia? Wydaje mi się, że nie. Ileż jeszcze dyskusji przed nami na temat Polskiej Służby Zdrowia. Bardzo dziękujemy. Iwona bardzo Kania, dziękuję. Naczelna Izba Lekarska. Proszę o nas dbać. Będziemy. Nie tylko w niedzielę. Dobrej niedzieli. Dobre Dziękujemy. Niedzieli. Chociaż 47, 46, 45. No dobrze. Niedobrze. No proszę, a teraz będzie o dobrej zabawie sportowej rywalizacji Płock w ramach, w ramach takiej akcji Polska na Tak zaprezentowany zostanie mural, zapomniane będą atrakcje dla, niej, dla najmłodszych. Odbędzie się mecz charytatywny reprezentacji e, telewizji polskiej i artystów polskich. Polska na Tak to wspólna akcja telewizji polskiej i polskiego radia mająca na celu promocję polskich miast, miejscowości Płocku jest już Maciej Jastrzębski. E, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Maćku, a ja myślałem, że ty siedzisz nad rzeką albo nad takim stawem i łowisz ryby, bo no niedaleko stąd. Są te moje jeziora no, po skończonym meczu. E, jeśli humor będzie dopisywał, czyli dziennikarze wygrają, e, bo to mecz dziennikarzy z artystami z, z, zapewne zajrze nad jezioro. Może bez wędki, ale chociażby, żeby popatrzeć na to, jak sobie tam kwiatki zaczynają rosnąć i trawa. A Dzisiaj na Murawie Płockiego Stadionu już, już pierwsze rozgrzewki zawodników i liderek gotowi do komentowania spotkania. Są także reporterzy telewizji. Polskiej, Polskiego Radia. Posłuchajmy. Wojtek Uszczykiewicz. Marcin Borkiewicz. Darek Borkiewicz. Panowie już gotowi do meczu. No tak, tak. Szykujemy się. Kto pierwszy, ten lepszy. Miejsce walka o miejsce w składzie jest brutalna, zatem kto pierwszy, żadni zamyka i bierze strój i wychodzi na boisko. Przywieźliśmy jego. On jest naszym pracownikiem. On jest nasz zawodnik. Mateusz Jarecki, TVP Sport. Przygotowania do meczu idą pełną parą. Bardzo się cieszymy, że taki mecz ma miejsce i że Fundacja TVP będzie wspierała Instytut Matki i Dziecka. W barwach Telewizji Polskiej zagraje m.in. Filip Antonowicz, Marcin Fedak i Maciej Orłoś. Trenerem drużyny został Robert Podoliński, komentator Telewizji sporta, a kapitanem Tomasz Sygut, dyrektor generalny Telewizji Polskiej. Po przeciwnej stronie boiska stawi się reprezentacja artystów polskich, których szkoleniowcem jest Piotr Świerczewski, były reprezentant Polski. Drużyna zagra pod przewodnictwem Marcina Mroczka, a na Murawę wejdą m.in. Radek Majdan, Rafał Maserak i Tomasz Jachimek. A ja temu wszystkiemu będę się przyglądał, bo raczej obuwie, które mam na sobie, nie wskazuje na to, bym na tą murawę wybiegł, ale z mikrofonem będę biegał dookoła. No właśnie, się... a ja myślałem, że będziesz grał tam z dziesiątką, jedenastką, tak jak Galocha, tak, tak jak. Z dziewiątką chyba Lewandowski gra, tak? No tak. <laughs> może z dziewiątką. A może cię w do razie meczu, jak już będzie słabo. W imieniu organizatorów całej tej imprezy zapraszam serdecznie, dlatego, że warto przyjść wcześniej. Jest mnóstwo atrakcji dla tych wszystkich, którzy potem zostaną, by obejrzeć spotkanie Telewizji Polskiej z artystami. I atrakcje dla dzieci, i dla dorosłych. I można porozmawiać z artystami, porozmawiać ze znanymi dziennikarzami. Wszyscy no, są ktoś z, z mikrofonem, to będzie Maciej Jastrzębski. Proszę Ach, to jest, to jest wyśmienita okazja zawsze dla reporterów, dlatego, że to jest takie otwarcie Pełne. Nikt nie mówi nie, nie będę udzielał komentarza. Wszyscy są bardzo chętni do tego, żeby rozmawiać. A jak widzą mikrofon Polskiego Radia albo Telewizji Polskiej, to już tym bardziej. A, a jak piękny jest Płock. Opowiedz nam o Płocku. No, Płock to jest jedno z starszych miast. Co prawda, Ułożycie, nieco wyżej to, niż mój to... rodzinny Włocławek. O te 40, o właściwie, jeśli patrzeć na zalew włocławski, to 32 kilometry nad naprawdę pięknym odcinkiem Wisły. Bardzo rybnym, to też z moich zainteresowań wiem. Stara katedra, sporo ładnych kamienic. Jeśli ktoś ma ochotę usiąść i popatrzeć na Wisłę i napić się kawy, herbaty, bądź coś zjeść, to i restaurację z takim widokiem. A na bulwarze, Yeah. Piękne miejsce do spacerowania, dojeżdżenia rowerami, i przystań, przy której można zobaczyć i motorówki i żaglówki, a na starówce spacerujących ludzi. Ja tu jestem drugi dzień, dlatego że wczoraj odbywały się w płocku wojskowe targi służby i pracy, i także przyjeżdżali z całej Polski żołnierze, którzy prezentowali szkoły wyższe, szkoły średnie, i cały sprzęt, jakim znaczy cały. No, po jednym egzemplarzu z tego najważniejszego sprzętu polskiej armii opinie były takie że no, to, co zobaczyli ludzie w Płocku, przerosło ich oczekiwania, nawet młodych ludzi, którzy wybierali się do wojska i nawet samych żołnierzy, którzy już uczestniczyli w przygotowaniu tych targów, bo mówili, no nie spodziewaliśmy się, że Polska ma aż tak doskonały sprzęt, jeśli chodzi o wyposażenie i bojowe, i to obronne, i szkoleniowe. Zapraszamy Więc Płocko do Płocka. dwóch dni bawi ludzi i turystów. Nie, o wyższości Włocławka nad Płockiem to jeszcze to sobie kiedy porozmawiamy. kiedy indziej porozmawiamy? Bo, Maciej Jastrzębski, najlepszy e Pomocnik e, polski na tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 Podlanek, rządki opielone i jeszcze? Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnes niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka Zło. U, świeżo malowany. <słuch> Synek, jest.